To są informacje Polskiego Radia 24. Opozycyjna TISA faworytem wyborów na Węgrzech. W głosowaniu towarzyszy rekordowa frekwencja. Blokadę cieśniny Ormus zapowiada prezydent Trump. To reakcja na fiasko rozmów z Iranem. Ponad dwa naruszeń zawieszenia broni na Ukrainie, w Kijowie, bez ataków. Minęła godzina 18. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Jeśli wygra opozycyjna TISA zaakceptuje wynik wyborów, tak deklaruje premier Węgier Viktor Orban. Wybory parlamentarne w tym kraju dobiegają końca. Głosy można oddawać jeszcze przez godzinę. Do 15 zrobiło to ponad 66% uprawnionych. Na Węgrzech nie ma ciszy wyborczej. Politycy mobilizują wyborców do ostatnich godzin otwarcia lokali wyborczych. Premier Viktor Orban zachęca do głosowania na Fidesz. Jak przekonuje, pokój i bezpieczeństwo Węgier zależą od wyniku dzisiejszego głosowania.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 Amerykańska marynarka wojenna natychmiast zacznie blokować statki, które zamierzają wpłynąć do cieśniny Ormus, tak zapowiada prezydent Donald Trump. Będzie też usuwała umieszczone tam irańskie miny. Jej oczyszczenie nie zajmie dużo czasu, przewiduje amerykański przywódca. Jak przekazał, okręty przeciwminowe prześlą do cieśniny Ormus Wielka Brytania, także inne kraje. To reakcja Trumpa na brak porozumienia w negocjacjach pokojowych, jakie toczyły się wczoraj w stolicy Pakistanu. Prezydent USA zagroził, że każdy statek, który zapłaci nielegalne myto Iranowi za tranzyt przez Ormus, będzie ścigany i przechwytywany przez siły Stanów Zjednoczonych. Do końca prawosławnej niedzieli wielkanocnej obowiązuje zawieszenie broni między Ukrainą a Rosją. Nie ma ataków na dużą skalę. Potwierdza to mieszkający w Kijowie dziennikarz Ołech Biłecki. Jak mówił na naszej antenie w ukraińskiej stolicy nie są ogłaszane alarmy powietrzne. Inaczej jest na pograniczu. Przylatują tam drony i obrona powietrzna informuje o tym.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 Do pojedynczych ataków dochodziło między innymi w graniczącym z Rosją obwodzie sumskim na północy Ukrainy. Kijów zaproponował przedłużenie zawieszenia broni. Jeszcze uzupełnienie informacji o wyborach parlamentarnych na Węgrzech są najnowsze dane o frekwencji. Na godzinę 17 przekroczyła ona 74%. Na koniec informacja o tragicznym weekendzie na drogach Pomorza. Od wczoraj doszło tam do pięciu wypadków. Dwie osoby zginęły, trzy są ranne. Policja odnotowała ponad 130 kolizji. Do śmiertelnych wypadków dochodziło w powiatach Bytowskim i Puckim, informuje aspirant Łukasz Kirkuć z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.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 Policja nie przestaje apelować o ostrożność na drogach. Ruch jest coraz większy. Trwają powroty z wyjazdów weekendowych. To były informacje Polskiego Radia 24. aby deszcz pokropi w nocy na zachodzie kraju. Na wschodzie będą przemrozki do minus 3 stopni, a miejscami spadek temperatury do 6 stopni poniżej zera. W centrum termometry pokażą plus 2 stopnie, na zachodzie 7. Klimat. Bardzo dobra jest jakość powietrza w Malborku, Połańców, Świętokrzyskiem oraz Floriance na Lubelszczyźnie, także na północnym wschodzie. W pozostałej części kraju stan powietrza jest dobry. Nieco ponad 40% prądów krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. W lasach w całym kraju utrzymuje się duże lub średnie zagrożenie pożarami. Klimat. 6 minut po godzinie 18. Wieczór w Polskim Radiu 24. Dobry wieczór Państwu, Paweł Wojewódka. No, przed nami rzeczywiście bardzo interesujący wieczór, dlatego że po 22.00 będzie wydanie specjalne węgierski wieczór. Przypominam, na Węgrzech trwają wybory, mają się skończyć o godzinie 19. Sądzimy, że koło 22 już będzie można bardziej konkretnie powiedzieć, ile i jak te wybory przebiegały. No i być może, być może, chociaż to nie jest pewne, przy tak skomplikowanej ordynacji uda się przedstawić, uda przedstawić się te ewentualne. Wyniki. No to po godzinie 22. A jeszcze ważna informacja: znakomici goście, komentatorzy, eksperci. Naprawdę warto posłuchać. Ale na razie zaczynamy od. Yy... Tych rzeczy, które są rzeczami bardzo istotnymi dla dzisiejszego wydania naszego, będziemy mówić o klasach specjalnych, bo jest taki pomysł, żeby konstruować klasy dla dzieci z pewnymi, z pewnymi niepełnosprawnościami. Kiedyś były klasy integracyjne. No teraz to się ma zmienić. Będziemy również e, mówić o listach. Podobno ludzie listy piszą, ale najczęściej te listy piszą do różnych ważnych organów państwa. Na przykład do urzędów skarbowych. To nie listy, a to donosy. Wobec tego zaczynamy. Gość polskiego radia 24. Połączyliśmy się z panią Olgą Ślepowrońską, psycholożką, współzałożycielką i prezeską Fundacji Szkoła z Klasą. Dobry wieczór pani. E, to no, Niestety muszę zdementować. Zupełnie nie jestem prezeską e, z Szkoły z Klasą, aczkolwiek... E, szkołę z klasą uwielbiam, ale, ale nie, nie znam tej fundacji, nie jestem jej prezeską. Natomiast od września prowadzę szkołę Osada. No, ja Także... bardzo Panią przepraszam, ale Proszę... tak, miałem, tak miałem napisane nie, i tak jakoś... rozumiem Rozumie Pani. No, w każdym razie najważniejsza e, informacja jest Pani psycholożką i to jest bardzo, bardzo tak. istotne, zwłaszcza w temacie naszej rozmowy. E, ja pamiętam wiele lat temu, bardzo wiele osób było naprawdę zadowolonych z tego, że rewolucja następuje w polskiej szkole i dzieci z niepełnosprawnościami różnymi i tymi y, neuroróżnorodne dzieci i te z niepełnosprawnościami ruchowymi z normalnymi dziećmi zaczęły chodzić do szkoły i okazuje się, że to w wielu szkołach naprawdę się sprawdziło. Prawda? Tak, jak najbardziej. Tym bardziej, że niepełnosprawność czy pełnosprawność to jest coś, to nie jest coś ostatecznego, tak? I osoba z niepełnosprawnością może być w jakichś tematach super sprawna, a z kolei osoba z całkowicie bez problemów zdrowotnych może z dnia na dzień tę sprawność stracić. Więc w takim środowisku, w którym jest miejsce dla każdego, no to każdy zyskuje. Ja się spotkałem z, u mojego dalekiego kuzyna w klasie. Właśnie z taką sytuacją uczęszczała tam dziewczynka, która posiadała tylko dłoni wyrasta, wyrastającą z ramienia. Poruszała się na, na wózku i była najlepszą kumpelą wszystkich innych uczniów. Uczestniczyła we wszystkich szkolnych imprezach, prywatkach czy domówkach. No i była wręcz rozrywana. Ona na tym wózku bardzo sobie dobrze dawała radę. W szkole też sobie bardzo dobrze dawała radę, bardzo zdolna dziewczyna i zupełnie jej koledzy nie zwracali uwagi uwagi na to, że jest osobą niepełnosprawną. Przepraszam. Tutaj mam jakieś odgłosy z zewnątrz. Bardzo miło to słyszeć, że ta osoba by tak dobrze sobie y, się odnalazła. Nie zawsze tak niestety jest. Y, niepełnosprawności są bardzo rozmaite. Często potrzebna jest jakaś mniejsza klasa albo y, asystent, osoba, która będzie obok y, służyła wsparciem, y, czyli taki nauczyciel wspomagający. Y, ale. Y, ale nie ulega wątpliwości, że bardzo to jest ważne, żeby nie, nie, nie tworzyć get. tak? Są rzeczywiście szkoły specjalne, w których wielu rodziców i wiele dzieci ze szczególnymi potrzebami mówi, że tam się czuje najlepiej i super, niech takie szkoły będą, ale tworzenie klas specjalnych w szkołach no to jest już coś stygmatyzującego i myślę sobie, że mamy tyle narzędzi, że nie ma potrzeby, żeby takie klasy tworzyć. No właśnie jest pomysł taki na to, żeby takie klasy tworzyć. Wyjaśnijmy do tej klasy wszystkie dzieci z niepełnosprawnościami, najróżniejszymi, ale które mogą na przykład uczęszczać do szkoły publicznej, normalnej szkoły publicznej, byłyby umieszczane. No to takie tworzenie getta, tworzenie no takiej no wyspy w tej szkole, gdzie te dzieci na pewno czułyby się wyobcowane. One środowiskowo by się chociażby nie odnajdywały, bo jednak trzeba i dwie strony przyzwyczajać do siebie, uczyć tolerancji, prawda? No Oczywiście. I tak jak już wspominałam, to wszystkim służy. E, służy e, budowaniu wzajemnej empatii, e, służy e, temu, że widzimy, e, że, neuro, że e, różnorodność e, niesie ze sobą wiele m, zalet, e, uczy wszystkich jakiejś elastyczności. E, i no, dla mnie ten e, pomysł z klasami stricte skierowanymi do dzieci z niepełnosprawnością to jest przede wszystkim niekonwencyjne. Tak? Mamy konwencję e, o osobach z niepełnosprawnością, którą Polska podpisała. I e, to jest taki nasz kierunek, e, do którego się zobowiązaliśmy. E, I e, nie rozumiem za bardzo, czemu miałoby... Ja szukałem informacji na ten temat i tutaj padały różne argumenty, że te klasy ze względu, że tych dzieci jest niedużo, to te klasy mogą być nieduże, że ta opieka nad tymi dziećmi będzie bardzo wzmożona, że te dzieci no mimo wszystko no będą w tym środowisku szkolnym, bo są przerwy, bo mogą się z rówieśnikami spotkać, że te dzieci, niektóre z tych dzieci wymagają no, specjalności specjalnej opieki, specjalnej uwagi, bo ich niepełnosprawności są takie, że właśnie takiej opieki i takiej uwagi wymagają. Myślę, że wszystkie dzieci bez wyjątku potrzebują uważności i Zwracania na nie uwagę takiego zindywidualizowanego podejścia i wszystkim dzieciom służą niewielkie klasy. Więc e, ja bym się ogromnie cieszyła, gdyby po prostu e, stworzyć miejsca, które dla wszystkich osób są bardziej e, przyjazne, e, a nie e, dzielić osoby e, ze względu na, na co na orzeczenie. Bardzo wiele dzieci, które nie ma orzeczeń, wiem to jako osoba prowadząca szkołę, ma ogromne trudności, a z drugiej strony często dzieci z orzeczeniami są y, tak zaopiekowane, y, tak y, bardzo rodzice się starają, że one mm, funkcjonują bardzo dobrze, więc... Y, Myślę, że więcej e, empatii, więcej do finansowywania szkół, docenienia nauczycieli, wspierania ich. E, wiem, że to są takie no, marzenia i e, być może łatwiej jest założyć szkołę, e, klasę taką z, dedykowaną tym dzieciom, zamiast e, od podstaw zmienić e, warunki w szkole. Ale myślę sobie, że... E, i to, I to wymaga pewnych zmian, więc y, idźmy w tym kierunku, który służy wszystkim i jest właśnie zgodny z konwencją. Ale wie pani, jak nie wiadomo tak naprawdę o co chodzi, to z reguły na, na końcu tego jest jedno stwierdzenie. Jak nie wiadomo o co chodzi, to może chodzi o pieniądze. Może chodzi o to, żeby uruchomić tego typu klasy, na które będą specjalne środki. Szkoła na tym zyska y, i to też jest jakiś... No, Cel czy pomysł? Oczywiście. Zdaję sobie sprawę, że zapewne chodzi o pieniądze. A z drugiej strony, no to mamy fenomenalne rozwiązanie, jakim są nauczyciele wspomagający. I taki nauczyciel wspomagający, który mm, wspiera dziecko z niepełnosprawnością, ale też i inne dzieci, które tego potrzebują. To jest y, rozwiązanie, to jest osoba, która... Bardzo wiele wnosi do klasy, bardzo wspiera nauczyciela, tak nauczycieli. Może wyjaśnijmy, nauczyciel wspomagający jest to taki nauczyciel, który też bierze udział w lekcji e, i jest jak gdyby dru drugim pedagogiem w czasie zajęć, który te poszczególne dzieci może wspomóc, pomóc, e, wytłumaczyć w czasie, ułatwić po prostu e, tym dzieciom e, pracę w klasie. Dokładnie. Dokładnie tak. Przepraszam za ten skrót myślowy. I Ja bym bardziej inwestowała w tych nauczycieli, w kształcenie ich, w, w to, żeby się nie wypalali, żeby y, to była y, godna, godnie y, opłacana praca, bo takich nauczycieli bardzo, bardzo brakuje, a nie tworzyła y, specjalne klasy, no suma summarum, to nie wiem, co wychodzi y, drożej. Obawiam się, że stworzenie specjalnej klasy też y, jest kosztowne, też na to są potrzebne pieniądze, a y, konsekwencje dla wszystkich, to jest tak, jakbyśmy się cofali kilka y, stuleci y, albo kilkadziesiąt lat wstecz, tak? Stworzenie, y, Dlaczego? Dlatego, że mają specjalne potrzeby. No, każdy człowiek ma specjalne potrzeby i naprawdę wszystkim służy, yy, kiedy są zaopiekowani. Y klasy specjalne są w szkołach specjalnych, bo pamiętajmy o tym, że istnieją również szkoły, szkoły specjalne dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami. No ale to są szkoły już bardzo specjalistyczne, zajmujące się z osobami z różnymi deficytami ruchowymi, bardzo poważnymi. Chociaż przykład tej znajomej z tej szkoły podstawowej spod warszawskiej miejscowości która była tak rzeczywiście osobą z niepełnosprawnościami, a dawała radę, a dawała radę, e, pokazuje na to, że to jest możliwe do przeskoczenia Pomoczę w normalnej szkole. E, Obrazu, że do szkół specjalnych uczęszczają przede wszystkim dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. W idealnym świecie i zazwyczaj na szczęście tak jest e, dzieci z niepełnosprawnością ruchową trafiają do szkół integracyjnych a dzieci z głębokimi niepełnosprawnościami intelektualnymi lub takie, którym po prostu z powodów na przykład emocjonalnych trudno by się było odnaleźć w takim pędzie zwyczajnej szkoły, trafiają do szkół specjalnych. Pani Olgo, czy dzieci z niepełnosprawnością ruchową nie odczują stygmatyzowania, jeżeli ktoś spróbuje je wyłączyć z tego normalnego obiegu szkolnego, czyli tej przerwy rówieśników, te wszystkich rzeczy, które oprócz lekcji się w szkole dzieją? No myślę, że zdecydowanie yy... Tak, tak by to odczuły i też no tutaj zupełnie nie widzę powodu, żeby ym, je wyłączać. Ale wie pani o tym, że do tej pory mimo wszystko zdarzają się sytuacje, że niektórzy rodzice protestują przeciwko właśnie klasom integracyjnym, bądź klasom, w której są uczniowie z jakimiś niepełnosprawnościami. Niektórzy rodzice po prostu nie są w stanie zrozumieć, że jesteśmy różni. No to tutaj potrzebna jest edukacja, edukacja i jeszcze raz edukacja, plus uświadomienie, że y, tak naprawdę różnie jesteśmy wszędzie, nie tylko w tej klasie, y, kiedy w środowisku pracy, w sklepie, w rodzinie naprawdę y, jest mnóstwo niepełnosprawności ukrytych, y, zaburze, y, kryzysy zdrowia psychicznego i y, kiedy... Jeżeli chcemy sprawiedliwego świata, w którym dla nas też będzie miejsce, kiedy będziemy słabsi, kiedy będziemy mieć jakąś trudność, niekoniecznie z powodu niepełnosprawności, to może być coś innego, ale takiego, który przyjmuje różne osoby, no to nie możemy tworzyć bied. Ja y, czytałem o systemie, systemie skandynawskim. Te szkoły skandynawskie, no fińskie szkoły są rzeczywiście jednymi z naj, o najwyższym poziomie w Europie, ale generalnie edukacja skandynawska jest na bardzo wysokim poziomie. I tam te szkoły i, i klasy integracyjne są rzeczywiście bardzo popularne i ich jest dużo. Ja powiem więcej w latach 70. w szkołach skandynawskich. Na korytarzu wisiały plakaty. Uwaga, ale to, to już to nie chodziło o niepełnosprawność, ale tu chodziło jak gdyby no, o sytuację osobistą uczniów, gdzie na tych plakatach było hasło, że nie dokuczajcie koleżankom, które są w ciąży. To było w szkołach szwedzkich, lata 70., końcówka lat 70. No. Widocznie było trochę takich uczenni. Um, myślę, że um, to jest bardzo bro, dobry trop, nie tyle ta ciąża. To nie, nie to, no oczywiście, bardzo, bo ciążę nastolatek, <laughs> no może nie jest najlepszy pomysł, ale sam pomysł na to, żeby tak. zorganizować tego typu kampanię. Jest wspaniały. Tak samo jak y, niepełnosprawność może wykluczać, tak samo Gorsza sytuacja finansowa czy religia. No, tych, każdy z nas może być w sytuacji być, bycia osobą wykluczoną. Tak? I, I co? No to pozwolimy na klasy specjalne, no to za chwilę może klasy dla uczniów, którzy są w gorszej sytuacji finansowej, no żeby tam nie musieli na wycieczki jeździć i tak albo żeby nikim nie dokuczał z powodu słabszych butów. No nie wiem, no, myślę, że w końcu dojdziemy do jakiegoś absurdu. A jak pani sądzi, dlaczego taki pomysł powstał, bo to pomysł no, wydawać by się mogło, że Yy, różne próby reformy edukacji w Polsce, no są no, różne, to znaczy jedne w dobrym kierunku, drugie w gorszym kierunku, no ale ten pomysł kiedyś na klasy integracyjne, który de facto się sprawdził, no czy warto to zaprzepaścić? Yy, mi się wydaje, że taki pomysł powstał w związku z trudnymi zachowaniami, yy, które może mieć część uczniów z, z jakimiś trudnościami? Na przykład ADHD. O, no, na przykład ADHD, dokładnie. I, I rozumiem, że takie klasy, kiedy są niedofinansowane, kiedy nie ma takiego nauczyciela, pomagającego kiedy nie ma miejsc wyciszeń, innych z tych rozwiązań, których jest naprawdę bardzo wiele i które, z których do, można czerpać. Jeszcze raz powtórzę, że one naprawdę służą wszystkim. No to, że y, prowadzenie lekcji w takiej klasie może być trudne i że może y, być, y, że wszyscy tracą na tym, że... Y, Ci uczniowie z y, y, trudnościami nie są zaopiekowani. A, a czy sądzi pani, y, że może to być przyczyna, o której już mówiłem, że niektórzy rodzice no, nie są zadowoleni z tego, że w y, klasie i córki syna są osoby właśnie z niepełnosprawnościami, chociażby osoba z ADHD. No sama niepełnosprawności, samo ADHD, czy... Nawet spektrum autyzmu nie jest niepełnosprawnością. To jest po prostu odmienny tryb funkcjonowania mózgu. I jeżeli, czy, czy to jeżeli z powodu ADHD, czy z jakiegokolwiek innego powodu rodzice mają uprzedzenia, no to no to, to są uprzedzenia. Ale z drugiej strony naprawdę potrafię zrozumieć, że jeżeli jest dziecko, które jest niezaopiekowane i w związku z tym ma, wykazuje na przykład zachowania agresywne, czy uniemożliwia prowadzenie lekcji, no to że inni rodzice się wtedy buntują i to nie wynika z ich uprzedzeń, tylko z tego, że widzą, że ta sytuacja dla wszystkich jest trudna. Ale... Myślę sobie, że tutaj nie jest rozwiązaniem usuwanie takich dzieci, tylko zaopiekowanie ich i właśnie sięgnięcie po te metody, które e, wspomniałam, czyli być, e, miejsce do wyciszenia, nauczyciel wspomagający, dokształcenie nauczycieli w tym, jak takie dzieci wspierać. A może... ja, e, po, powołam a... się tylko jeszcze na moje doświadczenie. Prowadzenia klasy, w której jest y, wiele y, dzieci z y, ADHD, z nadpobudliwością, z zachowaniami trudnymi, i że wszystko się opiera na relacji. Na początku y, prowadzenie tej klasy było bardzo trudne, ale po jakimś y, czasie, udało się stworzyć relację, no to udało się stworzyć relacje i te dzieci mi zaufały zobaczyły, że. Y, razem y, chcemy czegoś y, się nauczyć, do czegoś dojść, no to już wystarczy, że na siebie spojrzymy i często y, się uspokajają, tak? Ale to była kwestia tego, że ja miałam zasoby rozmaite na to, jak takie dzieci zaopiekować. No i chyba kurs też dla rodziców by się przydał, żeby zrozumieli, że inne dzieci, innych rodziców też chcą do normalnej szkoły chodzić, a to, że mają takie, a nie inne no, braki, czy nadpobudliwość, czy ADHD, to przecież nie ich wina. One chcą się integrować. Bardzo Pani serdecznie dziękuję. Pani Olga Ślepowrońska, psycholożka była Państwa i moją gościnią.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 30 minut po godzinie 18. Gość Polskiego Radia 24. A my połączyliśmy się z panem Michałem Borowskim, ekspertem BCC do spraw podatków, przewodniczącym Komisji Podatkowej BCC. Dobry wieczór panu. Witam serdecznie, witam pana, witam państwa. Pamięta pan taką piosenkę Skaldów, ludzie listy piszą? No, pomimo chyba nie aż tak um, młodego wieku, to tak, pomimo. Fajna piosenka, ale wie pan, jak się pisze list do swojej sympatii, mamy, wujka, ciotki, to jest wszystko fajne. No dobrze, a jeżeli piszemy list do urzędu, ważnego bardzo urzędu i z list się zaczyna w sposób następujący. Uprzejmie donoszę. Już się pan denerwuje? Ach. Ja powiem tak, no takie rzeczy się oczywiście zdarzają, no, co zrobić, jeżeli jest taki donos uzasadniony, no to, to oczywiście można, można pisać, ale chyba w większości wypadków to raczej górę biorą emocje i to niekoniecznie to dobre. No właśnie powiedzmy wprost 84 tysiące donosów. W 2025 roku do Urzędu Skarbowego. A piszą sąsiedzi, rodzina, znajomi, wrogowie, przyjaciele. No, ludzie listy piszą, wszyscy piszą. Ma pan duży telewizor w domu? Mam. A można go zobaczyć przez okno? Pewnie tak. No właśnie. I nie boi się pan? Że ktoś napisze, że pan Michał ma duży telewizor, a ja nie mam takiego telewizora? Wolałbym, żeby każdy e, motywował się do tego, żeby zdobył taki telewizor. W własnym zakresie nie jest, to myślę, aż takie trudne, żeby się uczciwie pracuje. Panie Michale, dlaczego ludzie to robią? No pan się zajmuje finansami, pan się zajmuje podatkami, pan się zajmuje pieniędzmi. Skąd to się bierze? A tutaj pewnie bardziej by trzeba było zapytać psychologa społecznego albo albo osoby która yy, no, pracuje z, z naszym społeczeństwem, bo oczywiście yy, to, co ja mogę powiedzieć z mojej praktyki, to zdarzają się z jednej strony takie bardzo smutne i przykre sytuacje, kiedy ktoś chce, najczęściej jest to konkurencja, po prostu zniszczyć firmę, z którą konkuruje i, no, starając się tego typu donosy e, składać. Oczywiście każdy donos jest zweryfikowany, więc jeżeli jest to bezpodstawne, no to poza trudnościami, kłopotami, ale jednak przejściowymi e, przedsiębiorca z tego, e, z tego wyjdzie obronną ręką. E, natomiast myślę, że to mimo wszystko w tej grupie, o której pan powiedział, kilkudziesięciu tysięcy donosów, to jest raczej mniejszość, e, a większość no to z tego, co ja rozmawiam z rządnikami, czy czy słyszę na różnych konferencjach, no to są właśnie yy uprzejmi sąsiedzi, rodzina, prawda, czyli takie bardziej złośliwostki chyba tak, bym to chciał e, ująć, no bo też nie zakładam, że aż tyle e, zła w narodzie jest i, i, i złośliwego podejścia do, do sąsiada czy do drugiej osoby. No tutaj trzeba powiedzieć, że w 2025 roku o 6% wzrosła ilość donosów pod względem, mm. znaczy w porównaniu z rokiem 2024 no i tutaj właśnie dane mówią jednoznacznie, że 70% owych życzliwych listów, to, motywacja tych listów to są konflikty osobiste. To A znaczy no właśnie. taka właśnie zemsta na y na Iksińskim. No właśnie, myślę, że też ludzie przeceniają trochę tą, tą rolę, bo oczywiście to, co ja widzę wśród szczególnie obywateli, no to jeżeli ktoś słyszy właśnie urząd skarbowy, czy kontrola skarbowa, no to wręcz je, blednie i, i, i po prostu traci, traci puls niemalże. To bardzo źle, bo urzędy skarbowe też, też się dosyć mocno zmieniają, zmieniły i, i oczywiście no, tego typu donosy, informacje, no, no, no, musi urzędnik zweryfikować, sprawdzić. Natomiast no, jeżeli ktoś nie ma nic do ukrycia, to jest najczęściej ten no to się tutaj poza strachem i, i, i pewnie liczniejszymi kontaktami z urzędem skarbowym niż zazwyczaj niewiele y, dzieje. Trochę szkoda, że wiele tych donosów jest y, anonimowych, bo myślę, że y, warto by było sobie spojrzeć w oczy tej osobie, no, która, y, która donosi, dlaczego to robi. No mnie, do mnie też trafił, trafiło wezwanie z Urzędu Skarbowego i powiem panu, że zmartwiałem. No, okazało się, hmm. że sprawdzają, czy w sposób właściwy wydałem dotacje na OZE. No, hmm. ale hmm. też się hmm. tym hmm. zmartwiłem i spytałem się pani z Urzędu Skarbowego, pani inspektor dlaczego? A pani jest bardzo grzeczna, bardzo kulturalna, z uśmiechem powiedziała, że wcale żaden donos, a oni po prostu jako Urząd Skarbowy sprawdzają no, wiarygodność podatnika i czy podatnik w sposób właściwy ową dotację wykorzystał. I to mnie uspokoiło. Mhm. Kontrola mhm. przebiegła spokojnie. Nie zostałem w żaden sposób ukarany, czyli jestem dobrym podatnikiem i wydałem pieniądze w sposób właściwy, jestem z tego bardzo dumny, bo to jest patriotyzm, prawda? Zgodzi się pan ze mną, że płacenie podatków to jest patriotyzm. Tak i my jako biznes center Club cały czas o tym e, mówimy, że to jest de facto nasz obowiązek i patriotyzm, żeby płacić podatki. Oczywiście tu nie chodzi o płacenie podatków w najwyższej możliwej wysokości, bo mamy różnego rodzaju ulgi, preferencje, właśnie dotacje, prawda? Szereg, szereg możliwości, żeby sobie e, te zobowiązania podatkowe legalnie e, i, i prawidłowo obniżyć. No niemniej jednak e, ci, którzy Osukują, działają w szarej strefie, czy, czy, czy właśnie gdzieś wyłudzają różnego rodzaju dotacje, no to są te przypadki, z którymi powinniśmy bardzo stanowczo walczyć i od tego są już nawet pewnie mniej urzędy skarbowe, a bardziej urzędy celno-skarbowe, czyli te takie wyspecjalizowane jednak organy, które mają jednak szersze spektrum narzędzi, żeby właśnie wykrywać tego typu e, przestępstwa. tak? Bo to, to trzeba do tego też jasno e, e, mówić, że są to, że są to przez, po prostu przestępcy. No i tutaj trzeba też nadmienić, że kary za właśnie tego typu przestępstwa są karami niektóre, za niektóre rodzaje przestępstw bardzo wysokimi. Jak wysokie to są kary? No to tutaj możemy tak naprawdę całe spektrum kar opisywać, bo oczywiście to mogą być kary finansowe, czy to grzywny, czy, czy, czy kary pieniężne, ale mówiąc o podatkach mówimy na serio również o karze ograniczenia, czy też pozbawienia wolności, szczególnie jeżeli mówimy tutaj o już takich no, bardzo dużych przestępstwach, czy to związanych z wyłudzeniem VAT-u, czy, no, czy po prostu gdzieś nielegalnym procederem, gdzieś tam generowania na przykład kosztów prawda, fikcyjnych, to tutaj przestępcy muszą się liczyć również z tym, że aparat już nie tylko skarbowy, bo te, te działania są skoordynowane z policją, z prokuraturą, z CBŚP, CBA, służby tutaj działają w koordynacji i no, rzeczywiście, co mnie cieszy, tak? potrafią też działać skutecznie, żeby, żeby eliminować te procedery. Panie Michale, no a co się dzieje, jeżeli no, uda się namierzyć tego donosiciela? Urząd skarbowy wie że ten, że. Zna imię, nazwisko, adres tego donosiciela i okazuje się, że ten donosiciel powiedział nieprawdę. Mm. Że ten donos jest po prostu motywowany niechęcią, nienawiścią, chęcią zaszkodzenia i tak Został uruchomiony cały aparat Urzędu Skarbowego. ów podatnik, na którego ów donos złożono jest prześwietlony w te i nazad, jak to się mówi. Mm. No i okazuje się, że wszystko jest w porządku. To temu donosicielowi coś grozi, czy nie? No tutaj dotykamy ważnego punktu, bo w zasadzie z punktu widzenia prawa y to niewiele mu grozi, dlatego, że nie obracamy się tutaj w przepisie kodeksu karnego, który rzeczywiście poz, pozwalałby, czy przewiduje również takie przestępstwo, jak właśnie bezpodstawne oskarżenie kogoś, czy doniesienie na kogoś tutaj, kto rzekomo popełni przestępstwo. W przypadku no, tego typu donosów one najczęściej są na tyle ogólne, czy, czy właśnie niesprecyzowane że nawet ciężko, ciężko w tę stronę tutaj kodeksowi karnemu zadziałać, a jednocześnie przepisy podatkowe, czy procedury podatkowe, no jakby w tej sytuacji nie przewidują żadnych sankcji na, na donosiciela. Oczywiście, no gdyby się z kolei dowiedział o tym, że tak powiem, ten oskarżony podatnik niesłusznie, no to można oczywiście rozważać tutaj jakieś kwestie pozwu cywilnego, ale no, Urząd Skarbowy, oprócz tego, że rzeczywiście napracował się niepotrzebnie i też zabrał podatnikowi czas i nerwy, no niewiele może zrobić w drugą stronę. No Chodzi też taka informacja, oczywiście jest to informacja, która jest jedna pani drugiej pani, czyli informa na zasadzie, a dlatego do mnie doczepił się Urząd Skarbowy, bo Pipsztycki na mnie doniósł, ale pracownicy Urzędu Skarbowego mają od każdego złapanego tak zwaną działkę, czyli dostają premię. Jak złapią, to premię i dzielą się z tym, który doniósł. Hmm. No, to już byśmy mówili chyba rzeczywiście wtedy o, nie, o gdzieś tam obszarze kodeksu karnego, gdyby to w tę stronę miało działać, ale. Nie, ja dlatego powiedziałem jedna pani. Panie Michale, Pana. dlatego powiedziałem jedna pani drugiej pani. To jest mm -hmm. taka mm -hmm. legenda miejska. No, no i właśnie te legendy myślę, że warto trochę odczarowywać. Znaczy. W naszym społeczeństwie cały czas gdzieś tam pokutuje ten taki obraz Urzędu Skarbowego jako właśnie no, pierwszego wroga przedsiębiorcy czy pierwszego wroga obywatela. Oczywiście ja nie mówię też, że różnego rodzaju złe praktyki się nie zdarzają, no bo jak to w każdym społeczeństwie w każdym tak dużym, tak dużej instytucji jak, jak Krajowa Administracja Skarbowa, pewnie takie rzeczy się zdarzają sam też. Ja często, może nieczęsto, ale jednak je widzę. Ale co do zasady, to już, to już nie są te czasy. Urzędy skarbowe naprawdę, po pierwsze, dużo o nas wiedzą same, bo różnego rodzaju systemy, raportowania, sprawozdania, informacje z banków, to to naprawdę pokazuje taki obszar, obraz podatnika bardzo szeroki. Często myślę, że obywatele mniej wiedzą o sobie jako podatnikach, niż wie urząd. Ale to też powoduje, że no, urząd nie, nie rusza jakby z aparatem tam, gdzie po prostu nie widzi. Do, do tego podstaw. Dopiero jak tam gdzieś ta flaga czy lampka się na żółto czy na czerwono zapala, to dopiero wtedy y, administracja rusza. No bo też musimy pamiętać, że Krajowa Administracja Skarbowa y, no nie ma nieskończonych zasobów, żeby y, każdego kontrolować. W związku z tym postawiła już szereg lat temu właśnie na dobre typowanie y, podatników do, y, do kontroli, żeby jak najszybciej wyłapywać właśnie te anomalia, te, y, te takie niestandardowe działania, które rzeczywiście noszą z z ona przestępstwa, aby działać to szybko i sprawnie, a nie gdzieś tam, prawda, na, na oślep kontrolować podatników, no bo to po prostu byłoby nieskuteczne. No i to chyba byłoby wylewanie dziecka z kąpielą, bo musimy pamiętać o tym, że oprócz y, tych, którzy listy piszą i donoszą na swoich znajomych, przyjaciół, sąsiadów, etc. etc. i te motywacje są tutaj niskie, no I... jest spora grupa, może nie spora, ale taka odpowiedzialna grupa sygnalistów. I teraz, jak rozróżnić Sygna... sygnalistę od tego co listy pisze uprzejmie donoszę. No można tutaj się y, trochę tak y, biblijnie y, posłużyć takim zwrotem po owocach ich poznacie. Znaczy w sensie pewnie na moment składania takiej informacji to jest to prawie niemożliwe. Natomiast oczywiście y, sygnaliści są potrzebni, no bo jeżeli coś dzieje się złego w firmie, czy, czy, czy właśnie gdzieś u, u podatnika, co nie powinno występować, nie mówimy tutaj jednak w działaniach no, niezgodnych z, z prawem, no to też um, Urząd Skarbowy nie jest Duchem Świętym, no wszystkiego pewnie nie, nie widzi jednak, nie jest w stanie y, y, wykryć i tutaj rola, rola sygnalistów się pojawi y, no, jako ta, ta istot, ten istotny element, ale wydaje mi się, że to cały czas jakby dotykamy właśnie tego punktu, też to co pan redaktor powiedział, odpowiedzialnego działania. tak Za, za odpowiedzialności, za swoje działania. No bo oczywiście jesteśmy też jako, jako, jako ludzie, jako obywatele często gdzieś tam różnymi emocjami targani No ale może warto gdzieś zrobić ten jeden wdech i wydech więcej i zastanowić się, czy, czy na pewno jakby jeżeli nie mam postaw, to chciałbym e, również, żeby mi ktoś takiego no, nieprzyjemnego psikusa sprawił, Może trzeba po prostu się do sąsiada uśmiechnąć, e, zastanowić się co ja mogę zrobić, no, do tego, żeby też swoje marzenia, swoje cele swoimi siłami realizować. No tak, ale z drugiej strony cały czas zastanawiam się, jak to zrobić, żeby uniknąć tego potencjalnego donosu. No bo donosy są różne, mhm. bo są donosy oczywiście do administracji skarbowej, ale są też donosy do ZUS-u. Ktoś jest na zwolnieniu, mhm. wyjechał rzeczywiście na, na, na wakacje w czasie zwolnienia albo nie wyjechał na przykład. Mhm. Ktoś jest na tym zwolnieniu, a maluje mieszkanie, to, to, to, prawda, w tym donosie to jest. Okazuje się, że nie robi tego. Mhm. Więc ta nasza chęć, wie pan, ja sobie przypominam, była taka znakomity zbiór donosów pereloskich. Nie mogłem tego znaleźć. Mam to gdzieś w swojej bibliotece i chciałem przynieść dzisiaj do, do radia, żeby kilka takich zacytować, ale nie mogłem tego znaleźć, wie pan. Gdzieś nie tak dobrze schowałem. No była to przezabawna e, książka, to znaczy przez, przezabawna i przerażająca, bo ten poziom donosów, bo to nie tylko donosy polityczne. Tu były donosy no, najróżniejsze, wie pan, i finansowe i obyczajowe i tak dalej i tak dalej. Więc to trochę, te, to, ten donos, to tak naprawdę troszkę w naszej kulturze i obyczajowości istnieje. No, mm -hmm, mm -hmm. no nie wiem, czy stety, czy niestety, ale, ale no, trzeba powiedzieć, że tak rzeczywiście jest. Ja myślę, że też um, czasem zdarza się tak, że, że gdzieś patrzymy na, nazwijmy to jakieś takie drobniejsze, ale jednak, ale jednak nieprawidłowości, no jako takie powiedzmy, co do których jesteśmy niejako trochę usprawiedliwieni, no bo skoro ZUS mnie okrada, to ja też mogę, prawda, czasem ten ZUS tutaj wymanewrować to, to nie powinno tak działać i proszę nie wierzyć, że ZUS bardzo skutecznie na przykład szukuje i wyłapuje tych, którzy się gdzieś potrafią na social mediach, na przykład pochwalić swoim czy to wyjazdem, czy, czy jakąś inną aktywnością a okazuje się, że powinno właśnie gdzieś tam jednak na tym zwolnieniu przebywać w domu. I to z jednej strony jakby dobrze, no ale z drugiej strony to jest myślę, że pytanie do tego właśnie obywatela. Tak? No, no Po co tak robić? Tak? Znaczy, to jest myślę bardziej kwestia no, pewnego takiego naszego bycia w porządku, tak, wobec, wobec państwa, wobec siebie nawzajem I, i chyba do tego powinniśmy też dążyć jako, jako społeczeństwo, prawda, żeby trochę zmienić nastawienie. A jest pan doradcą podatkowym też, też właśnie, tak. bo jako przewodniczący Komisji Podatkowej BBC, BBC, przepraszam, jest, <śmiech> Może kiedyś. <śmiech> może kiedyś jest pan doradcą podatkowym, widzi pan, no, ale to radiowiec, więc mi się zawsze te... CC, <śmiech> prawda? Dobrze. E co by pan poradził nam, yy, których może coś takiego dotknąć? I któregoś dnia list polecony, urząd skarbowy, jesteśmy poproszeni o stawiennictwo. Pismo brzmi bardzo poważnie. No nie bardzo wiemy, jest podany telefon, więc z reguły w takich pismach, więc można zadzwonić, spytać się. Przerabiałem I to. Jest, to. Tak, I to jest chyba najlepsza yy, rada, to znaczy rozmawiać. E, oczywiście te pisma no, tak są konstruowane, a nie inaczej, więc one rzeczywiście tam, cała lista przepisów, prawda, artykułów, paragrafów, ustępów, ustaw, no... Mrożą, e, to, mrożą. One, one mrożą, najczęściej jest to właśnie jakieś wezwanie, prawda, czy w związku z podejrzeniem, prawda, i tak dalej. Natomiast bardzo często za takim, no, pismem kryje się właśnie coś nie aż tak koniecznie groźnego, jeżeli się właśnie wyjdzie tutaj z inicjatywą zadzwoni do osoby prowadzącej, taką sprawę spotka się, wyje wyjaśni, przedstawi dokumenty, to to jest moim zdaniem najlepsza droga, żeby już za chwilę spać spokojnie. Raczej tutaj zdecydowanie bym odradzał jakieś unikanie kontaktu, czy, czy właśnie nieodpowiadanie na, na tego typu korespondencje, no bo to też dla Urzędu Skarbowego jest pewien sygnał, aha. No to może jednak coś tutaj jest nie w porządku, skoro ten podatnik tak on nie chce tutaj, prawda, do nas przyjść i, i wyjaśnić, o co my o co go chcemy spytać. Także tu bym zdecydowanie rekomendował otwartość, telefon, rozmowę, spotkanie. Ja wiem, że to w tym zaganianym świecie też jest czas, który musimy poświęcić, ale też proszę mi wierzyć, że jeżeli się na tym pierwszym etapie wszystko wyjaśni i wyprostuje. To, to jest dużo mniej czasu niż w sytuacji, gdy no, organ nabierze tutaj dużo poważniejszych wątpliwości, właśnie z uwagi na, tą, na ten brak reakcji czy brak e, współpracy ze strony podatnika. No tak, tego wie pan. Istnieje pewien problem, bo jeżeli spojrzymy na przekrój polskiego społeczeństwa, e, to 10 milionów z nas są to tak zwani seniorzy, czyli osoby powyżej 60 roku życia. Często są to osoby powyżej mm -hmm. 80 roku życia. Są tak. to osoby starsze. No i wyobraźmy sobie, że sąsiadka na sąsiadka do donosi na 80-latka na 80-latkę. Mm. Wieku 80 lat to różnie bywa. Są osoby bardzo tak. sprawne pod względem i fizycznym, i umysłowym, i znakomite, ale są też osoby, mm. no, które ze względu na wiek no, mają pewne problemy. No i co wtedy mm. zrobić, żeby taka osoba mająca wiele lat, która dostanie pismo z urzędu, proszę pana, z urzędu skarbowego. Mm. Żeby tak, po prostu tak. ta osoba się nie zdenerwowała i w sposób no, odpowiedzialny i spokojny podeszła do sprawy. Bo przecież ta osoba często nie wie, bo wyobraźmy sobie, jest tylko płatnik, dostaje emeryturę, nie ma żadnej działalności, tak. nie tak. ma żadnych innych dochodów, niczego nie sprzedała, niczego nie kupiła. No a tutaj ciach, donos. Mm, I tak, co, ta, tak. co ta 80 80-letnia osoba ma zrobić? Mm. No, z praktyki mogę powiedzieć, że często tutaj y, z pomocą i wsparciem przychodzi rodzina, y, czyli osoby gdzieś bardziej... No, Obyte tak życiowo po prostu są w stanie, nawet w oparciu o pełnomocnictwo, które, które tutaj ta osoba może udzielić e, swoim najbliższym, mogą po prostu tą sprawę pomóc sprawnie, e, sprawnie rozwiązać, sprawnie wyjaśnić. I to najczęściej jest taki no, najbardziej życiowo e, praktyczny sposób e, działania. Oczywiście mamy też różnego rodzaju e, darmowe wsparcia prawne. Często gminy e, takie, takie wsparcie oferują... Więc więc zawsze można się również tutaj do, do prawnika zwrócić, żeby, żeby pomógł w takim, w takim kontakcie. To na pewno są emocje, to na pewno no, nie jest nic miłego dla takiej starszej osoby, dlatego też dobrze, jak gdzieś ta rodzina jest, jest blisko, czy, czy znajomi, zaufani, którzy no tak trochę za rękę poprowadzą, no bo najczęściej tego typu sprawy się dosyć szybko jednak rozwiązują, kończą i, i tutaj nie ma z dalszych działań. Natomiast Oczywiście no, ten pierwszy kontakt musi, musi też ze strony podatnika nastąpić. Ja przed naszą rozmową troszkę poczytałem, posprawdzałem i rzeczywiście tu trzeba przyznać, że ten e, straszny urząd skarbowy, no tak do końca już nie jest straszny, zwłaszcza w takich sprawach, dlatego, że jeżeli mhm. przychodzi osoba zawezwana w podeszłym wieku, to rzeczywiście urzędnicy skarbowi podchodzą do takiej osoby bardzo życzliwie, starają się wytłumaczyć, pomóc. E, to już nie jest ten urząd skarbowy, Skarbowy, o który był opisywany wiele lat temu, że to było bardzo już niebezpieczne, bo tylko urząd skarbowy, jak to niektórzy mówili, tylko czyhał. Teraz już może nie czycha, widząc przed sobą 80-letnią osobę, która... Która jest zagubiona. No, z, tak. Każdy z nas tak. jest zagubiony, normalny zjadacz chleba e, e, w systemie podatkowym, bo nie mamy prostych systemów podatkowych żadnych. Nie, nie, no, nie, nie mamy. No nie mamy, nie mamy. Psz, psz, psz. Więc każdy, każdy jak patrzy na te systemy podatkowe to myśli sobie ojej, ojej, hmm. jest z tym problem. Tak, tak. No my jako Biznes Center Club już ponad 30 lat taką nagrodę coroczną Urząd Skarbowy Przyjazny, co prawda przedsiębiorcy, to może bardzo przedsiębiorców rozdajemy i muszę powiedzieć, że od, od wielu lat też jak obserwuję ten konkurs i właśnie obserwuję jak działają urzędy skarbowe, no to, to też naprawdę... Nie wstydźmy się powiedzieć tego, że no, to już jest zupełnie inny kontakt niż, niż kiedyś. To jest naprawdę cywilizowany, przyjemny kontakt. No oczywiście no nie dla przestępcy, tak? ale, ale w każdym takim innym wypadku można naprawdę wiele rzeczy wyjaśnić. Często Urząd Skarbowy kontaktuje się mailowo, telefonicznie. Ja, ja sam miałem kiedyś taki przykład. To można czasem powiedzieć, że szef bez butów chodzi, ale no, odbieram rano telefon od bardzo miłej pani z Urzędu Skarbowego, która się mnie pyta, czy ja odbieram maile. Ja mówię, no oczywiście tak. No a czy widział pan maila ode mnie z urzędu? Ja mówię, no przepraszam, ale nie. Okazało się, że ten mail z jakiegoś powodu trafił do spamu. I no było to jakieś też wezwanie właśnie o, o pewne wyjaśnienia tutaj związane z moimi rozliczeniami. Mail z odpowiedzi, załączone dokumenty, kilka zdań wyjaśnień, sprawa rozwiązana. Także no tak to, tak to też dzisiaj wygląda i to tak to powinno wyglądać. No bo przecież jeżeli punktem wyjścia, jest to, że my jako obywatele powinniśmy płacić podatki po prostu, żeby nasze państwo też dobrze funkcjonowało, no to Urząd Skarbowy jest po to, żeby nam pomóc w tym No jednak zawiłym świecie podatków, to nie ma co ukrywać, też się no, no nie, nie pogubić. No i wtedy tak trochę działamy do jednej bramki, można powiedzieć. Powiem panu tak, że już wspominałem o tym wezwaniu przez Urząd Skarbowy. Minął czas jakiś i któregoś dnia odbieram telefon, a to przemiła, też przemiła pani z Urządu Skarbowego. Mhm. Przedstawiłem się, pani się przedstawiła, powiedziała, panie Pawle, wszystko w porządku. Nie mamy żadnych zarzutów przez telefon. Może mhm. się pan już mhm. nie fatygować do nas, bo wszystko jest w jak najlepszym porządku. Powiem panu, że byłem bardzo Mile zaskoczony, biorąc pod uwagę tą, ten stereotyp tak naprawdę, który <śmiech> utarł się <śmiech> przez lata w związku tak. z fiskusem, prawda? Fi z fiskusem tak. można dzieci straszyć. <śmiech> tak, no właśnie, tak jak kiedyś tą czarną Wołgą, ale to, to dokładnie tak wygląda, że no po drugiej stronie też są ludzie, prawda? I moim zdaniem, tak jak obserwuję, naprawdę dużo w ostatnich latach Krajowa Administracja skarbowa włożyła i wysiłku, i zasobów, żeby no też... Ym... Oni, tak, czyli ci urzędnicy też, też inaczej podchodzili do, do, do podatników i to widać, te efekty po prostu widać, ale tym bardziej moim zdaniem warto też docenić i po prostu no jakby też te dobre e, działania, dobre zachowania też pokazać, że one, że one mają miejsce i, i też jesteśmy z tego jako obywatele zadowoleni. Wydaje mi się, że już na koniec naszej rozmowy zaapelujmy do nas wszystkich tak naprawdę, jak nas naprawdę bardzo korci napisać mm. list pod tytułem donos to go możemy mhm. napisać, ale wrzućmy go do szuflady albo go e, napiszmy podrzejmy i wrzućmy do kosza, bo Dokładnie. ta ilość tych rzeczywiście przestępstw związanych z naszą niechęcią do kogoś, na kogo ten, ten donos piszemy no jest prawie e, bliska zeru I to jest myślę bardzo dobra puenta tej rozmowy więcej uśmiechu i życzliwości Panie Michale, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. W każdym razie dziękuję. podatki, wie, wiemy, że podatki musimy płacić. Listów tak. nie, nie piszmy. Tak. Michał tak. Borowski, ekspert BCC do spraw podatków, przewodniczący Komisji Podatkowej BCC, był Państwa i moim gościem. Dziękuję.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 każdy widzi. Zmiana klimatu nie wiąże się z tym, że nie ma opadów, te opady będą bardziej skumulowane, bardziej intensywne. Ale my nie załamujemy rąk. Spotykamy się z mieszkańcami, pokazujemy jak gotować, żeby nie marnować. Ludzie, działania i zmieniający się klimat. Każdy z nas ma przecież wpływ na to, jaką planetę zostawimy kolejnym pokoleniom. I o tym rozmawiamy w audycji. Zmiana klimatu od poniedziałku do piątku o 19.05. I na stronie polskieradio.pl Zapraszamy! Marta Hoppe i Patryk Michalski. Władze, a kto ma tylko rządzę, kto obiecuje, a kto działa. Strefa wpływów.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 podcast Polskiego Radia. Do usłyszenia na stronie podcastypolskieradio.pl i w serwisach streamingowych. Autopromocja. No i za minutę Węgrzy skończą swoje głosowanie. No, okazuje się, że o godzinie 16 e, frekwencja u naszych bratanków wynosiła ponad 66%. A ja przypominam, że po godzinie 22:00 specjalne wydanie w Polskim Radiu 24, węgierski wieczór. Będziemy mówili na temat wyborów na Węgrzech.